They're coming to get you, Barbara. <laughs> Precious! Expecto Patronum! Look at me, Damien! You eh, motherfucker? Eherbatapa el. Gonna be legend? Wait for it. It's a trap! Dairy. Legendary! <laughs>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 I od paru lat, bo ja kojarzę chyba już tą edycję jako trzecią co najmniej, Dzień Batmana jest świętowany w Poznaniu. I właśnie w minioną sobotę odbyła się kolejna edycja tej imprezy. Tym razem nieco większa i troszeczkę inaczej zorganizowana niż wcześniej, ale o tym właśnie chciałbym Wam zaraz nieco powiedzieć. Dzień Batmana 2016 odbył się tak jak w latach poprzednich na terenie biblioteki uniwersyteckiej przy ulicy Ratajczaka i trwał również tak jak w poprzednich edycjach w zasadzie od samego rana w sobotę od 10 do mniej więcej 17 jest to impreza bezpłatna na którą każdy może sobie wejść że tak powiem z ulicy i tegoroczna edycja wydaje mi się że była no, zdecydowanie większa od poprzednich co mogliśmy znaleźć na samym dniu Batmana po pierwsze taki standard można powiedzieć na tego rodzaju spotkaniach czyli wydawnictwa komiksowe standardowo bardzo duże stoisko miało Multiversum z bardzo bardzo bogatą ofertą komiksów różnorakich, pojawiło się kilka lokalnych sklepów mniejszych lub większych natomiast to tak na dobrą sprawę było, był tylko dodatek do głównej imprezy a w tym roku na Dniu Batmana mieliśmy po pierwsze, bardzo dużo wykładów. Bardzo dużo wykładów organizowanych przez ekipę takich portali jak Batcave, DC Maniac czy Brody z Kosmosu i choć ja niestety nie dobiłem na żaden z nich, o czym zaraz powiem nieco więcej, dlaczego tak się wydarzyło, to zapowiadały się one interesująco patrząc na tematy, a też widząc kto je realizuje mogę powiedzieć w ciemno, że na pewno były nie tylko interesujące na papierze, ale wypadły też, podejrzewam, bardzo dobrze. Do tego mieliśmy sporo wystaw. Żebyście mieli świadomość, jak to wygląda, to się odbywa na korytarzu biblioteki, takim dosyć długim. W tym roku było to, ten teren był troszeczkę większy, inaczej tam rozegrany. Natomiast Organizatorzy właśnie zadbali o to, aby to wyglądało jak najbardziej profesjonalnie, czyli mieliśmy na korytarzach właśnie wystawy, jakieś tam okładek komiksów na przykład z Batmanem, wszędzie jakieś zdjęcia z różnego, różnorakich komiksów, jakieś kadry z komiksów i tak dalej, i tak dalej. Wyglądało to fajnie i robiło to, to dobry klimat. Do tego również mogliśmy się spotkać oczywiście cosplayerów, czy to w przebraniu Batmana, czy różnych jego przeciwników czy pomocników oraz dodatkowo towarzysząco do imprezy mieliśmy taką akcję związaną ze zbiórką szpiku fajna rzecz, że przy tego rodzaju takich spotkaniach fanowskich właśnie też tego rodzaju jakby projekty gdzieś tam powstają, no bo to zawsze myślę, że cieszą się też jakąś tam popularnością i, i fajnie że to tak zaczyna współgrać jakoś, bo to nie pierwszy raz przecież jest na, na różnego rodzaju imprezach fanowskich no i oczywiście mieliśmy też kącik dla dzieci, o którym zaraz powiem nieco więcej ale tak na dobrą sprawę ten Dzień Batmana 2016 tutaj w Poznaniu był dosyć szumnie zapowiadany tutaj lokalnie i też nawet powiedziałbym nie tylko lokalnie z jednego podstawowego względu. I nie chodzi tutaj właśnie chociażby nawet o te wykłady, które się fajnie zapowiadały, ale chodzi o otwarcie czytelni komiksów. Czytelni komiksowej Nowa. I to jest rzecz tak na dobrą sprawę, od której chciałbym zacząć. Bo Czytelnia komiksów nowa, która właśnie została otwarta właśnie w ramach Biblioteki Uniwersyteckiej, gromadzi blisko 10 tysięcy tytułów obecnie. I to robi naprawdę piorunujące wrażenie. Robi piorunujące wrażenie dlatego, że teren jest nieźle zaadoptowany. Tutaj organizatorzy i twórcy imprezy zadbali o to, żeby naprawdę ten komiksowy klimat można było poczuć. Czyli mamy różnego rodzaju plakaty na ścianach, mamy jakieś tam stędy z bohaterami komiksowymi. Ogólnie już od wejścia czuć, że jesteśmy w miejscu, gdzie jest komiks hołbiony i gdzie ten, z tym komiksem można się zapoznać. Ale przede wszystkim naprawdę robi wrażenie liczba egzemplarzy i ich jakość, dlatego że z jednej strony może się wydawać tak na pierwszy rzut oka, że te 10 tysięcy tytułów czy blisko 10 tysięcy tytułów to, to nie jest jakaś ogromna ilość. No i też jakby się spojrzało na półki, no to wiecie, no to jest tak na dobrą sprawę kilkanaście regałów, czy to w takiej klasycznej formie bibliotecznej, czy gdzieś tam na ścianach bardziej wyeksponowanych, natomiast to, co, nam, to, co mi się najbardziej spodobało, to to, że oprócz takich standardowych wydań i to komiksów zarówno od tych najnowszych po nieco starsze, bo to już samo to, że właśnie mamy tutaj do czynienia chociażby z jakimiś tam nowościami, to już jest moim zdaniem kapitalna rzecz. Ale oprócz właśnie takich bardziej standardowych wydań, mamy tutaj też cały szereg różnego rodzaju omnibusów, takich wiecie, wydań zbiorczych. Nawet zdarzały się właśnie jakieś takie super wydania kolekcjonerskie, gdzie no, chociażby takie, taka kasetka, czy takie taki zbiorcze wydanie, Taki, no widać, że to jest coś ultra kolekcjonerskiego Sandmana, no, no robi to naprawdę niesamowite, niesamowite wrażenie. No i to jest właśnie świetna rzecz, że tutaj ta, ta czytelnia daje nam możliwość z jednej strony właśnie zapoznania się z nowościami i to takimi nowościami od mainstreamu obecnego, czyli właśnie od Marvela, DC jest na przykład do poczytania cała wielka kolekcja komiksów Marvela, patrząc właśnie z takich bieżących tematów jest dużo Marvel Now, jest bardzo dużo z DC i to właśnie i z tego nowego, i ze starego, ale mamy też właśnie komiksy te takie mniej znane. Mi się na Dzień Dobry rzuciło w oczy na przykład Jason Aron i jego Benkarty z południa, do których ja się zakupu przymierzam od dawna i jeszcze się nie zebrałem. Już są obydwa skalpy na przykład, także Arona i tych komiksów jest naprawdę cała masa, i polskojęzycznych, i angielskojęzycznych, i właśnie tych takich mainstreamowych od tych dużych wydawnic i takie trochę mniej typowe. Także jest w czym wybierać i ja po prostu jestem autentycznie zachwycony, że coś takiego w Poznaniu powstało. Dlatego, że wiecie, ja od paru lat no, jakoś tam się znów bardziej zainteresowałem komiksem. Miałem z tym medium ładnych parę lat rozbratu i to jest fantastyczne, że w tej chwili oprócz tego, że sam na bieżąco staram sobie dokupować jakieś tam serie, które mnie interesują, czy zbierać jakieś albumy istotne będę mógł sobie po sąsiedzku podejść i poczytać komiks którego nawet niekoniecznie na przykład chcę mieć na półce ale z jakichś względów mnie interesuje bardzo, bardzo fajna rzecz i, i naprawdę ja osobiście jestem zachwycony i myślę, że dla każdego fana komiksu to teraz wizyta w Poznaniu pewnie powinna się zaczynać właśnie od czytelni komiksowej Nowa. A jak oceniam samą imprezę i dlaczego ja nie trafiłem na wykłady, mimo że się do nich zabierałem? W zeszłym roku też mi się to nie udało, ale wtedy to już było zupełnie niezależne ode mnie, bo jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie w trakcie Dnia Batmana, gdzie byłem wyjazdowy, więc z oczywistych względów ani na wykłady, ani na inne atrakcje nie dane mi było dobić. Natomiast tym razem akurat się złożyło tak, że ja byłem przez większość soboty, czy w zasadzie przez większość Czasu trwania imprezy sam w domu z dzieciakami. No i tak, tak na sprawę, zanim się mogłem w ogóle zebrać, czy pomyśleć, czy jechać, czy nie, to się zrobiła tam po 14.00. Więc ja na teren imprezy dobiłem ko gdzieś koło 15.00 i dobiłem z moją młodzieżą, czy młodzieżą to nawet trochę za mało powiedziane z moimi maluchami. No i ja się obawiałem troszeczkę, jak to w ogóle wypadnie, no bo z jednej strony dla nich to zawsze jest tam jakaś atrakcja, no ale, ale wiecie, jak z moimi dzieciakami jest. No i się okazało, że wypadło to kapitalnie. Z jednej strony można powiedzieć, że poza takim oglądem właśnie całej imprezy, zwiedzeniu właśnie czytelni komiksowej, po przeglądaniu stoich komiksowych no, no Niestety nie mogłem wziąć, można powiedzieć, w takim dla wielu pewnie podstawowym punkcie, czy właśnie w prelekcjach. Natomiast z mojego punktu widzenia właśnie taka impreza pokazała, jak dobrze zorganizowane wydarzenie, teoretycznie niszowe, bo komiksowe, staje się atrakcją dla całych rodzin. Dlaczego? Dlatego, że frekwencja ogólnie była bardzo duża. Z tego, co rozmawiałem z Królewną Ścieżką, o której zaraz więcej powiem, to w zasadzie od samego rana były duże tłumy ludzi i to właśnie były, był pełen przekrój, można powiedzieć, czytelników, komiksów czy, czy fanów Batmana. Od właśnie młodzieży, poprzez całe rodziny z dziećmi i... Tutaj każdy znalazł coś dla siebie interesującego, bo jeżeli byłeś zainteresowany wykładami, ok. Jeżeli byłeś zainteresowany przejrzeniem komiksów właśnie w nowotwartej czytelni, ok. Jeżeli chciałeś dokonać okazyjnych zakupów, jak najbardziej ok. Wszystko to miałeś. A co więcej, właśnie organizatorzy fajnie to wszystko rozegrali, dlatego że ja, jak byłem tam chyba z dwa lata temu właśnie na Dniu Batmana, to nie wiem, czy to było, czy nie. Natomiast tutaj był zorganizowany właśnie taki kącik dla dzieci, gdzie przez cały dzień były, były różnego rodzaju atrakcje, konkursy no i przede wszystkim była animacja. Trochę to zabawnie wyglądało, bo właśnie animatorką była Królewna Śnieżka, co mojej młodej się bardzo, bardzo podobało. No i wiecie, i to była świetna rzecz, bo gdybym ja miał troszeczkę właśnie już takie starsze dzieciaki, to można myślę spokojnie było właśnie je zostawić w tam w tym takim punkciku zabaw dla dzieci i one by się tam mogły bawić, a myślę, że spokojnie mógłbym na przykład sobie podejść na wykład. No, jeszcze są za małe, więc ja większość swojego czasu, a byłem tam łącznie pewnie z półtorej czy dwie godziny, czyli nie tak krótko, spędziłem właśnie w tym kąciku zabaw, gdzie z młodzieżą robiliśmy z krepy jakiegoś tam Batmana na przykład, czy czy Wonder Woman. Dzieciaki wzięły udział w konkursie na poszukiwanie dynamitu, który prowadziła dziewczyna przebrana za Jokera, która robiła świetne wrażenie na, na dzieciakach. Jeszcze było jakieś tam malowanie twarzy i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, no teoretycznie to są takie proste, banalne rzeczy, ale było to zorganizowane po prostu świetnie. No, dzieciaki były mega zachwycone i, i tam yy, młodej się to strasznie, strasznie podobało. A co więcej, właśnie też organizatorzy bardzo fajnie to rozegrali, bo za różne tam konkursy i takie udzielanie się w tych wszystkich zabawach. Dzieciaki dostawały jakieś tam drobne upominki i to były rzeczy naprawdę symboliczne, ale wiecie, jak jest z dzieciakami, no dla nich czasem przysłowiowy patyk jest lepszą zabawką niż jakaś zabawka za grube pieniądze i tutaj też tak to działało. Także mimo, że ja byłem relatywnie krótko i mimo, że teoretycznie możecie mnie uznać za osobę, która jeżeli nie odwiedziła właśnie prelekcji, to nie powinna się do końca wypowiadać, to ja uważam, że to była impreza bardzo udana. I troszeczkę też tak jak później moja żona skomentowała, że ta frekwencja wysoka, to ile było właśnie rodzin dziećmi, to ile tam się ludzi przewinęło, to chyba też pokazuje, że trochę za mało jest po prostu takich imprez, bo jest na nie w tej chwili zapotrzebowanie. Także no ja myślę, że te, ten Dzień Batmana w Poznaniu będzie kontynuowany. Bardzo się cieszę, jeszcze raz to powtórzę, że w tej chwili już ta czytelnia komiksów nowa jest otwarta i w zasadzie dla mieszkańców i przyjezdnych jest dostępna i ogólnie się cieszę, że mimo, że miałem opory, czy, czy jechać tam z dzieciakami, czy nie, to dobiłem, bo to było naprawdę bardzo przyjemne popołudnie, więc jeżeli przy najbliższej okazji, przy najbliższym święcie Batmana będziecie się zastanawiali, czy wybrać się do Poznania, warto. Myślę, że będziecie mieli szansę na udane spędzenie fajnego dnia w towarzystwie ludzi, którzy się interesują komiksem, interesują się Batmanem, będziecie mogli pogadać, pobawić się, no i pobuszować w komiksowej czytelni nowa, która, myślę, że patrząc po tym, jak została zorganizowana, będzie się bardzo szybko w tej chwili poszerzała, na co ja liczę. Z mojej strony to dzisiaj by było na tyle. Dzięki bardzo i do usłyszenia. Cześć!